Witamy we Wskich Chłopakach, odcinek numer 10. Tak, wielka liczba, okrągła, jesteśmy podekscytowani. Z tej strony Kamil Dzietkiewicz, SocialDaddy.pl i Agencja Społem. Michał Judasz, Showroom, skwrm.pl. I Dawid Pacha, agencja .pl. Naszym sponsorem jest Sim Studio. Sim Studio jest siłą produkcyjną, która zajmuje się nagrywaniem materiałów wideo i audio pod serwisy społecznościowe. Dobrze, kochani, to co? Wielki, wielki news. Mark Zuckerberg się ożenił. No, kogo? <głos> Temu poświęcimy dzisiejszy odcinek. Chcielibyśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś liczył na jakieś tematy, które nie będą związane z wejściem Facebooka na giełdę, to może absolutnie teraz przestać i wrócić do nas przy odcinku jedenastym. Jest to wielki news, to jest ważne dla całego rynku z bardzo wielu powodów. To budzi i wątpliwości, i nadzieje w zależności od kogo się pyta, więc dzisiaj mówimy o tym. No dobrze, to mamy odpalony gdzieś tu wykres? Mamy odpalony wykres, Dzisiaj akcje e, Facebooka spadły 5%, w co, wczoraj na zamknięciu 11%. E, w dniu otwarcia były mniej więcej na 0, były plus 0, coś, tak? Co oznacza, że z 38 spadliśmy na 32 dolary. Możemy zapytać dlaczego i możemy zapytać, czy kogoś to obchodzi i możemy zapytać, co z tego. I e, ja zacznę od tego. Cena, która została wypuszczona na rynek była, jak zawsze w przypadku takich dużych wejść na giełdę, kompromisem pomiędzy samą firmą a mnóstwem bardzo, bardzo potężnych organizacji finansowych, którym zależało na tym, żeby ich klienci mogli na tym zarobić. I teraz, w zależności teraz, moim zdaniem z, z czyjego punktu widzenia będziemy patrzeć, to jest to albo wielkie zwycięstwo i dostaliśmy wszystko, czego chcieliśmy, albo totalna poracha, bo nie dostaliśmy kompletnie tego, czego chcieliśmy, tak? Zaczniemy od dnia, kiedy się to wydarzyło. Niestety Nasdaq trochę nawalił. Było parę gliczów. Jest... Tak, było parę gliczów. Szef Nasdaqu powiedział, że to nie był jego najlepszy dzień w życiu. I to mogło mieć w sposób realny wpływ na to, co wydarzyło się w pierwszym dniu handlu tymi akcjami, ponieważ rzeczywiście do brokerów nie dochodziło informacje, czy ich zamówienia zostały zrealizowane, czy nie i nie wiedzieli tak naprawdę, ile mają na ręku akcji. tak? Więc tak, rozumiemy, to, była, to był trudny dzień i być może wtedy w takim razie się nie udało, więc w poniedziałek powinno się udać, tak? Dzisiaj powinniśmy mieć wątpliwości. Dzisiaj powinniśmy, nie, powinno być już wszystko jasne, ale najwyraźniej na giełdzie amerykańskiej Excitement trwa dokładnie jedną dobę jak przegapisz tą pierwszą dobę, to nie jest dobrze. To samo widać, jak się, jak się patrzy na y, wolumen sprzedawanych akcji. Pierwszy dzień to było 22% wszystkich transakcji, jakie odbyły się na Nasdaqu, tak? A teraz jest już tego dużo, dużo mniej. Więc Nasdaq to jest jeden problem. Ale drugi problem jest taki, czy Facebook jest wart 104 miliardy dolarów. To jest drugi problem. Przy, przy zyskach z ostatniego roku na poziomie 4 miliardów? Yy, mój drogi, na poziomie tak. Tak, ale, ale kwartał, jeśli dobrze pamiętam, był zamknięty na minusie ostatni, czy mi się no, wydaje. Naprawdę? Tego nie wiem. tego nie wiem Czytałem nie... w Forbesie, że hmm? jeszcze, jeszcze jakiś czas temu niemożliwe byłoby wejście na giełdę po kwartale, w którym jesteś na minusie. Zaraz jeszcze Plus pytam. jeszcze, nawet jeżeli uznamy, że zarobili 4 miliardy, to właśnie jedną czwartą swoich zysków wydali na Instagrama, tak? No i może stąd bierze się ten, ta sytuacja pod tytułem, że rynek nie jest przekonany do tej wyceny, tak? Mhm. I to jest okej. Okay. I teraz tak, Goldman Sachs może być niespecjalnie zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło, dlatego, że jego klienci, którzy mieli zarobić siedmiokrotność tego, co włożyli, nie zarobią siedmiokrotność tego, co włożyli. Natomiast Mark Zuckerberg, który i tak nie chciał wchodzić na giełdę, tylko po prostu FCC ma pewne wymagania, jeżeli przekroczysz 500 inwestorów, to wtedy musisz wejść hmm. na giełdę i już. A więc on i tak nie się chodzić na giełdę, ale po pierwsze jego e, małżonka będzie miała teraz 16 miliardów, półtora miliarda na ręku i 16 w akcjach, żeby wydawać na pierścionki. Więc taki to jest hmm. zupełnie cool, ale on też nigdy nie przesadzał z wydawaniem pieniędzy. To jest akurat zupełnie prawda. Ale przede wszystkim jego firma dostała teraz znacząco więcej pieniędzy niż to, co jest im potrzebne, żeby kupić wszystko, co jest im potrzebne, żeby zacząć robić nowe rzeczy, żeby wejść na następny poziom, tak? Mhm. Żeby zostać naprawdę systemem operacyjnym internetu, co Mark Zuckerberg kilka razy powtarzał. On wyobraża sobie Facebooka jako system operacyjny internetu, tak? Co wraca nas do historii i do AOL-a, który też tak myślał i... Nic się nie, udało. nie udało. mu się. Natomiast no ta, to jest mój point of view. Facebook dostał absolutnie wszystko, czego chciał, Robiąc trochę, oszukując trochę cały rynek, hype. Okej, okay, to ja tutaj robię sprostowanie. Oczywiście, Facebook nie był na minusie w, w tym, no, no. W tym kwa pierwszym kwartale, ale był tak, jakby jego tempo rozwoju było wolniejsze niż ostatnio. I przychód, e, zysk net to był ni mniejszy niż, niż co, kwartał. Eee, nie to nawet kwartał rok temu, rok temu także o mój Boże, to chodzi, bardzo źle chodzi o to, że jest tak jakby gorzej niż było i mimo to, mimo to wchodzą w, ta, w takiej atmosferze mm. Tak, ja głęboko wierzę, że to, że, że to wszystko wyglądało tak, że każdy przecież i tak kupi akcję Facebooka, bo przecież wszyscy wiedzą, że wszyscy używają Facebooka więc jakby nie można się pomylić z tą inwestycją Dokładnie, znaczy, mi to mi się podoba próba porównania IPO Facebooka i IPO Google'a, bo to było tak jakby hype związany z tym wszystkim, chyba był podobny, ale jednak wydaje się, że jak tak spojrzeć i na, na, tak jakby na sytuację Google wtedy i na sytuację Facebooka wtedy, to mi się wydaje i chyba nie tylko mi, że jednak Google wtedy miało już, ten model biznesowy był dużo bardziej, miał, były twarde dowody, że ten model biznesowy ma sens. Adwert. Dokładnie. I że tak jakby że ładowanie pieniędzy, że oni mogą zarabiać po prostu. No. Mogą inwestować, ale oni będą zarabiali i wiadomo na czym będą zarabiali. I Facebooku... Pamiętajmy, że Google wszedł na giełdę zupełnie inaczej i wszedł systemem aukcyjnym, tak? Mm, tak? Tak, żeby każda osoba mogła kupić akcję. Nie było dogadywania się z Goldman Sachs, tak? Mm. Więc to też pozwoliło tym dołom inwestycyjnym wejść w ten hype i jednocześnie tym górom inwestycyjnym dać zapewnienie, że wiemy skąd przyjdą pieniądze, tak? Więc Dokładnie. jakby stąd chyba ta różnica. No i Google jak startowało, otworzyło się na 100 dolarach i pod koniec roku 2004, kiedy to był pierwszy rok bytności na giełdzie akcje były warte 194 dolary, więc generalnie wzrost był, jestem ciekawy jak, jak na koniec tego roku akcje Facebooka będą wyceniane. Dokładnie. Boję się, że może, być, nie, może nie być tak dobrze. Jak było Myślę, że za 5 miesięcy będziemy mogli już nawet odbyć te rozmowę i będziemy wiedzieli, co się wydarzy. No i właśnie pytanie <śmiech> jest takie, czy to jest tak, że po prostu na serwisach społecznościowych się nie da zarobić. Patrzmy na Google, który robi Google+, a on no, nie zarabia jeszcze na Google+. prawda? Jest to dla nich taka ogromna inwestycja. Oni mają swoje, swój tam biznes, na którym sobie świetnie zarabiają i dla nich media społecznościowe to jest taki jeden wielki eksperyment. Dla Facebook nie jest w tej sytuacji. Ale są przykłady na świecie, że można zarabiać. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego serwisu społecznościowego. Nasza klasa? Nie, nie. W Japonii. <śmiech> jest taki serwis społecznościowy, który troszeczkę bardziej niż Facebook jest oparty na grach i na wirtualnej walucie. I ten serwis społecznościowy zarabia netto tyle samo co Facebook, a korzystają z niego tylko Japończycy. Więc no przy niewielkiej skali użytkowników, tam 25 milionów użytkowników gra w ten, używa tego serwisu, jest zysk taki, jak Facebook na całym świecie udaje mu się zrealizować swój biznes. I pytanie, pytanie jest takie, no, czy, czy, czy, czy faktycznie przed Facebookiem są jeszcze ogromne możliwości wykorzystania tego potencjału, czy nie? Właśnie, to jest następny temat. Skąd Facebook ma wziąć te ogromne pieniądze, które pozwolą na wzrosty na giełdzie? Mobile. Mhm. Mobile. Wszyscy wiemy, że ja to jest... Powiem, to jest powód dla tego... 97% wejść na Facebooka aktualnie pochodzi z platformy mobilnej, na której jest zero... Tak? Mhm. Podobno zaczęły się pojawiać sponsorowane... Tak, dlatego że premiumy. Tak, dlatego tak. że elementem tej oferty Facebook premium jest to, że pojawiasz się w newsfeedach na mobile. Więc tak. Mhm. To jest pierwsza rzecz, która może mieć ogromny wpływ na wzrost. Druga to Chiny. I wszyscy to wiemy. Ale Chiny są zamknięte na Facebooka w tej chwili. Eee, negocjacje trwają. Mark Zuckerberg powiedział, że żeby dać mu 18 miesięcy, i to było jemu i punkt. najlepszym agencjom lobbyingowym w Stanach Zjednoczonych tak. zapewne. I Rośla. generalnie nie ma wątpliwości, że Facebook pójdzie na wszystko, co Chiny mu zaproponują. Bo tak, tak, i tak i już. I y -hmm. koniec. Tak? To nie będzie case Google'a, nie? No bo tylko, Mark Zuckerberg że... jest Gatesem nowym gatesem, a nie nowym Jobsem, ani nowym brzydki. No dobra, ale rozszerzanie się Facebooka na nowe kraje, tak nową sprawę, to nie, nie zmieni ich modelu biznesowego, tak? Oni muszą szukać po prostu źródła pieniędzy, bo wejście do Chin, oprócz tego, że będą mieli więcej reklamy, nie się wyświetlało, będą będzie więcej kliknięć, to będą jakby będą musieli się wyskalować odpowiednio, to będzie pocią pociągnieć są odpowiednie koszty. Tak jakby mi się wydaje, że oni muszą szukać po prostu nowych jakichś sposobów, no nie wiem, Facebook Credits, tak, są trochę, nie wiem, nie wiem jak to wygląda za granicą, nie znam statystyk, mhm. ale na przykład z, z punktu widzenia polskiego użytkownika korzystanie z Facebook Credits, które ma, mają zbudowane ogromne API, to jest świetnie, świetnie zrobiony system, ale jest po prostu no, bez sensu, bo trzeba płacić SMS-ami, jakieś ciężkie pieniądze wydawać, żeby te, te mhm. kredyty kupować, Także jest Open Graph, tak, kolejna rzecz. Obecnie kompletnie za darmo, ludzie budują aplikacje na, te, na tym przyciągają ruch zupełnie za darmo do swoich stron internetowych. Facebook nic z tego nie ma, więc kolejna rzecz, na której można zarabiać. Jest Facebook Connect, eee, takie serwisy jak Amazon, na razie Amazon w, w, na fazie testowej, ale wiele sklepów internetowych korzysta z Facebook Connecta przy logowaniu, przy rejestracji. No, to jest ogromna możliwość. No i nie zapominajmy o Facebook App Store, który będzie no, wymagał no od aplikacji, która chce się pojawić na jak prawdopodobnie w ciągu pierwszej godziny otwarcia tego AppStore'a będzie największym AppStore'em na świecie, mhm. e <coughs> będzie wymagał Facebook Connecta od aplikacji, które chcą się znaleźć wewnątrz tego systemu. Mhm. Co będzie też oznaczać, że Facebook Credits, które nie mają sensu, nagle może zaczną tak, tak, mieć tak, sens. Tak? Tak. W momencie, kiedy aplikacje desktopowe zaczną używać Facebook Connecta, to jest trochę game changer dla nich. Więc dla mnie Chiny Mobile i App Store to są te trzy rzeczy, które w perspektywie 12 miesięcy mogą dramatycznie zmienić, bo możemy powiedzieć, że Chiny po prostu więcej ludzi, tak? Ale to może być dwa razy więcej ludzi, ze statystycznie rzecz ujmując, mm -hmm. co oznacza, że z 4 miliardów robi się 8, a to jest już dwa razy więcej i dwa razy przyjemniej. Plus, powiedzmy sobie, zacznie się teraz kupowanie, kupowanie. Facebook będzie kupował wszystko, co się rusza. No, jakby, jakby dotychczas nie kupował, bo już... Dobra, prawda, to prawda ale już w dzień wycień. IPO kupili sobie y, y, taką aplikację, bardzo zresztą fajną, y, ona się nazywa, zaraz Wam powiem, e, to, karma. Do, do prezentu. Social gifting, tak, tylko social gifting, który kończy się nie wirtualnym dobrem, tylko realnym dobrem, tak? Czyli w moim social grafie wybieram osoby, którym chcę podarować butelkę wina mhm. i mogę to actually zrobić, tak? Bardzo mhm. fajny pomysł, bardzo mi się to podoba. Taka Poczta Polska 2.0, nie? E, i, e, więc oni będą kupować. Będą kupować całe jakby gałęzie technologii od tych, którzy robią to najlepiej yeah. i będą to w zasysach. No i nie zapominajmy o mitycznym Facebook Fonie, o którym też się mówi. I są spekulacje, że ma to być Android z nakładką facebookową. Jest spekulacja, że może to być w ogóle system napisany na tak, Facebooka. Tutaj, jedyny sposób, żeby zarobili na tym prawdziwe pieniądze, to gdyby oni robili hardware, a to się nie wydarzy, no, bo to jest firma software'owa. No w tej chwili tak, to też nie może zmienić. No, to ja, by było. Mi się wydaje osobiście, że dla Facebooka najfajniejszym modelem biznesowym byłoby wypuszczenie reklam facebookowych poza Facebooka. Mhm. Czyli zrobienie dokładnie tego samego, co Google robi e, tak z AdSense'em mhm. e, i, i tak dalej i po prostu to jest według mnie patent naprawdę super, oni mają taką i myślą taką, o tym, tak, ponieważ myślą, myślą, mac ma mackę mają już włożoną, czyli na wszystkie e, strony, na których istnieje w ogóle Like, praktycznie można by było otwierać displeja dzisiaj to nie jest, Dokładnie. programistycznie rzecz ujmując to nie jest żadne wyzwanie to jest ich sieć partnerska, która jest gotowa ruszyć do boju, tak więc Absolutnie to mogą być poważne pieniądze. Pamiętajmy, że nawet wszechmocny Google z całym jego wyszukiwaniem w AdWordsach również zawiera sieć partnerską, która wyświetla dyspleja na onecie, na forum onetu, czy na czymkolwiek bądź innym, tak? Mhm. Więc y, to też jest display wciąż, jak bardzo go byśmy nienawidzili, to są ogromne pieniądze. Znaczy wydaje mi się, podsumowując właściwie to, na czym Facebook może zarobić, to uważam, że największe możliwości są poza Facebookiem. Czyli poza platformą Facebooka Najwięcej może zmonetyzować e, swojego biznesu. Że te największe możliwości czekają to na, na tę platformę. No i dlatego teoretycznie te wyceny i tak dalej, mm -hmm. tak, można powiedzieć, że oni mają, tak jakby jest tyle ścieżek, którymi Facebook może iść, mm -hmm. i na końcu każdej z tych ścieżek jest kasa, że wydaje się, że, że okej, okay, no ale jeżeli porównujemy Facebooka z firmami jakimiś starej daty bardziej, no to ta wycena, tak jak Dawid udział jest w tym wywiadu Jak to było z Fordem? O właśnie. Tak, z Fordem jest następująco. Porównując e, trzy rzeczy między Fordem a Facebookiem. Zacznijmy od przychodów. Ford 36 razy wyższe przychody niż Facebook. E, zysk netto ośmiokrotnie wyższy niż Facebook w przypadku Forda. E, zasoby, zasoby, które może sprzedać. Mówię tu o sprzęcie. O to trochę nie bo firmy internetowe z sobie wydajności, więc niskiej wartości zasobów. Ośmiokrotnie wyższe. Gdyby teraz Ford miał nagle upaść i te osoby, które mają akcję Forda, sprzedałyby e, zasoby Forda, odzyskaliby wszystko, ponieważ Ford jest oceniany na poziomie 70% swoich zasobów. Czyli z, wow. nawet by na zarobili jeszcze 30% górki. Natomiast. E, Zasoby Facebooka w porównaniu do jego wyceny to jest 13%, tak? Czy tam nie, mniej niż 13%, 7-8%. To 13-krotnie wyższa jest wycena niż wartość firm, niż wartość zasobów. Nie mówiąc o, o zyskach w stosunku do wyceny. Tak? tak, co jest w ogóle chore. Więc Facebook jest wyceniany prawie dwukro ponad dwukrotnie wyżej niż Ford. E jeśli chodzi o market capitalization, czyli kapitalizacja rynkowa. Tymczasem, gdyby teraz nagle te dwie firmy upadły z jakiegoś powodu, osoby, które mają akcję Forda, dużo lepiej na tym stoją. No, zarobiłyby mm. na tym, a, mm -hmm. a ludzie, którzy mają Facebooka, zbankrutowali bez nienadzień. Gdyby I dlatego to... nie kupiliśmy akcji Facebooka. <śmiech> Tylko <śmiech> dlatego. A czym, czym moglibyśmy kupić jako Polacy? Prze, przez fundusze to moglibyśmy kupować, które inwestują zagraniczne rynki. Mm -hmm. Bezpośrednio chyba nie możemy. No tak czy siak, yy, są szanse, są możliwości i jest małe prawdopodobieństwo, że Mark Zuckerberg jest jeszcze mądrzejszy niż myśla, a myślę, że jest straszliwie mądry i że czekał ze wszystkim pięknym, co chciałby zrobić dla inwestorów, aż wejdzie na giełdę, tak? Mhm. I że on będzie chciał trzymać przy życiu cenę giełdową akcji kolejnymi tymi rzeczami, które, jak żeśmy przed chwilą powiedzieli, istnieją, tylko on ich jeszcze nie zrobił. I być może to na tym polegało, że on Woli, żeby za 10 lat jego akcje Facebooka były dużo warte i dlatego będzie rozkładał w czasie te wszystkie rzeczy, które będą podwyższać wartość jego spółki. Aż To nie jest przypadkiem tak, że mam do czynienia zupełnie z innego rodzaju wejściem na giełdę. Jak zwykłe, są sobie zwykłe firmy wchodzą na giełdę, no to naprawdę one muszą się strasznie liczyć z tym, jak te akcje są wyceniane, ponieważ tam naprawdę jest ogromna konkurencja na każdym rynku. I no, no jest ogromny. Poza informacje. Apple. No, poza, wyłączmy z tego nawiasu Apple. Apple, który ma wszystkich gdzieś i tak jest najbogatszy. To tak jest trochę z Facebookiem, bo co, oni, co by się nie działo? Ile oni by nie mieli zasobów? Jak mało by zarabiali? I tak wszyscy o nich mówią non stop. Ale ja, wiesz, o, to, że o tobie mówią, nie znaczy, że. Zdradza się z Wiesz, jaki jest problem? Problem jest czysto prawny. Chodzi o to, że w momencie, kiedy wchodzisz na giełdę, to szef spółki giełdowej ma odpowiedzialność prawną wobec wszystkich inwestorów, mhm. żeby działać na ich korzyść. To mhm. jest jego o, prawny obowiązek. Więc Mark Zuckerberg, który zrobiłby coś oczywiście szkodzącego zyskom firmy, jest przestępcą, mówiąc krótko, w amerykańskim tego słowa znaczeniu. Mhm. I dlatego jest ta różnica. On nie może sobie, te, on już teraz nie, nie ma prawa robić, co mu się żywnie no podoba. Ale zaraz, to... Czy teraz nie mógłby kupić Instagrama, bo ktoś by dowiódł w sądzie, że to wydanie miliarda dolarów... Jeżeli to, okazałoby się, że nie ma żadnego finansu, że przyniósł szkodę spółce, czyli ten miliard został stracony, ani do niego nie wróci, to to jest przestępstwo. Pytanie po jakim czasie to trzeba sprawdzić. Podobno to myśmy skończyli SBK. No ale nie, no, możliwe. Możliwe. Ja nie ja wiem, to znaczy, nie dlaczego ja mam to mówię. Ja skończyłem polonistykę, żeby była jasność. No nie, ale wiesz, to, jest, to są takie tematy, które są... w angielsku się mówił Duty, ładnie bardzo, o tym, że masz odpowiedzialny, jesteś odpowiedzialny przed inwestorami. Pytanie, czy on spółki. nie był już odpowiedzialny przed inwestorami, którzy wcześniej zainwestowali. To jest inne pytanie, tak, to prawda, ponieważ mieliśmy 500 no inwestorów w firmie, tak? Ale też jeszcze a propos tych modeli biznesowych, to rozmawialiśmy na ten temat, że... W niektórych krajach podobno, i podobno są to już potwierdzone pogłoski, pojawiła się opcja, że prywatne osoby mogą podświetlać, e, tak jak na Gumtree albo, albo nie wiem gdzie, swoje posty na Facebooku. Co Wy o tym sądzicie? Prawdopodobnie chodzi o mechanizm, który jest jakby tożsamy z tym, co oni nazywają gener Ridge Generator, mhm. czyli budowaniem gwarancji, że 75% Twoich znajomych zobaczy post. Mhm. Tak? Czyli to nie jest... Także ktoś, kto i tak by nie zobaczył tego postu, nie zobaczył tego postu, to są twoi znajomi, którzy po prostu nie było ich wtedy na Facebooku, więc kiedy się do niego logują, to pojawia się post z twoją informacją, tak? Um, ja uważam, że to jest kompletnie bez sensu. Uważam, że do niczego nie prowadzi i uważam, że przyniesie więcej szkody niż zysku, ponieważ prywatne osoby nie będą tego robić. Będą to robić osoby, które są przedstawicielami marki po to, żeby reklamować markę i jakby ta to, z czego najbardziej dumny jest Facebook, czyli average time spent, mhm. sp będzie spadał dramatycznie, kiedy ta, ta opcja zostanie uruchomiona. Uważam, że jest to błąd, nie. ale oni to tylko testują i myślę, że testy im jasno pokażą, że to nie jest w ogóle Ale wyobraźcie sobie, my mamy sporo znajomych z branży, tak? internetowej, interaktywnej. Wyobraźcie sobie, jak jodra, nie, wyglądał jodra. nasz newsfeed po wejściu na Facebooka. To by była jedna wielka reklama. Kto co dzisiaj wypuścił, kto jaki nowy feature dodał, kto, kto nowy miał... kontrakt popisał, kto kupił nowy samochód, kto jak się szybko rozpędził. No naprawdę, to będzie po prostu pełne bullshitu. No. Nie będę licznikiem na do samochodu. Dokładnie. Eee, słuchajcie, przede wszystkim, e, oczywiście też wy jesteście zgodni ze mną, że, że to jest zła, zła droga, ale dlaczego? Wydaje mi się, że to jest o złamanie obietnicy, którą Facebook nam daje po rejestracji. Tam jest bardzo wyraźny punkt, w którym jest napisane, że ten serwis społecznościowy będzie zawsze za darmo dla użytkowników. Pamiętajmy, że Facebook działa na tzw. rynkach wielostronnych, czyli jest rynek klientów, taki jak nasz, jest rynek, rynek biznesowy, rynek klientów instytucjonalizowanych I, i oni są zainteresowani serwisem dopiero wtedy, kiedy jest dużo użytkowników, takich jak my, dlatego nam dostarcza wartość de facto za darmo, umożliwiając nam dodawanie dawanie fotek, itp. itd. A firmom pozwala, pozwala płacić za pewne rozwiązania typu premium. No i to po prostu nie będzie działać, no. po prostu sobie strzeli w kostkę, no, a, nie, a nie w kolana. No to prawda, chyba wszyscy się zgadzamy, że tak, to, zgadzam. to nie pasuje do Facebooka. I, po to, to żadna, prostu nie pasuje Facebooka. Mo żadna monetyzacja związana z, tymi, z tym rynkiem tych użytkowników indywidualnych no nie będzie miała żadnego sensu. No, prawda jest taka, że już teraz jak się pojawiają te sponsorowane wpisy w newsfeedzie, który był zawsze wolny od reklam, to już teraz mnie już trochę to no, a Jeżeli moi znajomi mają móc płacić za to, żeby ich posty się pojawiały wyżej, Dziękuję bardzo. Pamiętacie? Kiedyś, kiedyś było bardzo dużo takich... Nie, ale to będzie się kończyło tak, że będzie wyrabiana dodatkowa karta firmowa na nazwisko osoby prywatnej. Ona będzie zakładać sobie konto na Facebooku na konto osoby prywatnej i będzie proponowała nam i tak firmowe, markowe treści za pieniądze firmy, tylko z profilu prywatnego. to wrócą profile, profile osób, które mają właśnie po 5000 tysięcy znajomych, tylko po to, żeby ładować, ładować komunikaty. Generalnie... To jest wszystko jest nie, źle z tym pomysłem. Jak, jak kiedyś były takie modne, takie m, społeczne kampanie oddolne, w których było mówione, że Facebook wkrótce będzie płatny. To tak, jest tak, tak. E, e, oh, ide. Moi, ja no. zawsze wypowiadałem się jako pierwszy, mówiłem, że to jakaś bzdura daje się nabrać. Ale teraz, jak znowu <śmiech> taka będzie, nie było ostatnio, to powiem, kurczę, no może macie rację, no. A ja bym Faktycznie powiedział inaczej. Ja, ja bym powiedział inaczej, Za możecie mnie zamordować, ale. Wiesz, jest różnica między Fordem a Facebookiem, mm -hmm. że Ford proponuje produkt, przekazuje produkt klientowi, a klient płaci za produkt. I to jest model, który moim zdaniem jest logiczny i e, normalny i wytłumaczalny też dla rynków finansowych. Mm -hmm. Call me crazy. E, a tymczasem Facebook wszystko oddaje za darmo, a potem będzie udawał, że to, co jest za pieniądze, też wygląda zupełnie jak to, co jest za darmo. tak? To nie jest moim zdaniem fajny model i jeżeli ja miałbym do wyboru zapłacić dolara miesięcznie za Facebooka a nie dostawać całego śmiecia w ogóle nawet się nie zastanowię zapłacę za 10 lat z góry Zawsze znaczy, to nie jest tak, a to jest to są te rynki, to są wielostronne, platformy wielostronne. wielostronne Także jedne osoby przychodzą, mają coś za darmo, ale za to drugie mogą wjechać, nie umniejszając To jest tak, choćbyś tam... to powiedział, że chciałbyś płacić za to, że możesz darmo, Zapytajmy w takim razie General Motors, jak na tym wyszedł? Ja chciałbym właśnie przejść yy, bardzo łagodnie z Forda do General Motors. General Motors ogłosiło, że wycofuje całutki budżet związany z reklamami na Facebooku. Oczywiście baniek. to było 10 baniek, więc dla Facebooka to nie są jakieś straszliwe pieniądze. Ale, ale PR-owo to jest okropne. Niesamowite, co oni zrobili. Ja jestem w szoku. Przecież gdyby oni zadzwonili do nich, powiedzieli, słuchajcie, mamy takiego newsa, robimy to, to Facebook powiedział, nie rób te 10 baniek my wydajcie nasze 10 baniek na te reklamy jeszcze teraz, mm -hmm. przez rok. Zresztą Facebook bardzo często robi to z dużymi markami albo z dużymi e, launchami, że do każdych 10 milionów dokłada swoje 10 milionów mm -hmm. w klikach, tak? Dokładnie. Więc to się dzieje. Najbardziej mi się podobało, wracając do Forda, odpowiedź e, szefa marketingu Forda, który na napisał w oświadczeniu <śmiech> Wydaje nam się, że najwyraźniej General Motors nie potrafi korzystać ze społecznościowych funkcji Facebooka, ponieważ my jesteśmy niezwykle zadowoleni z rezultatów, ale być może my lepiej rozumiemy ludzi i społeczności, w których się obracamy. I to jest, <śmiech> to jest prawda, bo Ford jest bardzo społecznościową firmą. No, eee... no dobra, ale prawda jest taka, że, obs możliwe, że obsługuje ich ta sama agencja tak naprawdę. no Albo wiesz... No. Scott Monty to jest guru słyszałem no, ja wiem, masz no, Forda. Okay. Nie, no okej, okay, ale... General Motors nie ma ale no ale, ale widzisz, to jest, ciekawe, to jest ciekawy eksperyment. No jeżeli General Motors to ogłasza i decyduje się na to, oni nie są debilami. Oni muszą wiedzieć, że po prostu te 10 milionów dolarów wydanych w innym miejscu po prostu sprzeda im więcej samochodów, no i tyle. Moim zdaniem to jest po prostu decyzja biznesowa, no. Ale to I wszystko w... by się zgadzało, gdyby 10 milionów to było cokolwiek Dużo, to w jakimkolwiek prawda. innym rynku. Na Facebooku to może jest sporo o wyświetlonych reklam, gdziekolwiek indziej nie ruszysz tym, ani o promil sprzedaży i dlatego, uwaga, a teraz będzie ym, teoria spiskowa bardziej prawdopodobne jest dla mnie że trzy tygodnie wcześniej przedstawiciel Binga albo Google przyszedł do nich i powiedział przysuńcie 10 baniek, dam wam 4 razy wynik, co jest w stanie zrobić bez problemu, mm. dlatego że Facebookacy co byśmy nie powiedzieli, jednak są coraz droższe i teraz gorzej działają yy, i stąd cała historia i proszę was, powiedzcie o tym oficjalnie ale Binga raczej przedstawiciel to nie był, bo przecież to są współwłaściciele Facebooku. 250 milionów włożone. <śmiech> znaczy, 250 milionów włożone i 40 miliardów wyjęte, dobra, jakby rozumiem. Ale, <śmiech> <śmiech> ale swoją drogą, jeszcze wracając do modelu biznesowego Facebooka, to search też jest w ogóle nie. nie Takie Facebooka też jest w ogóle biznesowo niewykorzystywane. Jeszcze jedno, zaraz jeszcze jedno jeszcze powiem. A to prawda, też jestem obraz... To, co Wam mówiłem i mówiłem to przy prezentacji o Google Play. To jest ta jedna rzecz, która może zabić Google'a w ciągu trzech tygodni. Search facebookowy. Zreperowany search facebookowy mógłby zamordować Google'a w Ale sposób tak, realny. Mógłby z 12 miliardów zrobić 6. Mhm. Znaczy, ja, ja ostatnio przygotowałem taką prezentację o markach modowych na Facebooku i znalazłem do, jakieś badanie, które mówi, że ponad 70% Amerykanów obecnie szukając informacji o marce już nie szuka w Google, tylko wpisuje w searcha facebookowego i idzie na ich fanpage. To pewnie nie sprawdza się w przypadku wszystkich i wszystkich Marek, ale coraz więcej ludzi i tak jest na tym Facebooku i po prostu szuka rzeczy Marek przede wszystkim na Facebooku. No i dla Google ale to jest... Nie wydaje mi się, że troszkę ten search, on się uwstecznił. Był taki okres, kiedy przez tego searcha można było znaleźć linki z YouTube'a, linki z serwisów zewnętrznych no, po słowach no, kluczowych. Wpisywali sobie słowo na przykład, nie wiem, jakiegoś hotelu, to musiałeś być w jakiejś grupie testowej. Nie, to było w YouTube. pierwszych wynikach po... wyszukiwania były pokazywane linki z YouTube'a, jak ktoś w swojej zmiany polikitorze? Tak, ale to gdzie to jeszcze się pokazuje. Właśnie, ja tego od dawna nie widziałem. Nie, ja to mam, ja, ja to mam i to co ciekawe mam to z Open Graphem. To znaczy, jeżeli wejdę na.. Um... Na, na sercu. Wpisuję... Michał na... wchodzi teraz na Facebook. <gry> jeżeli zacznę wpisywać... O, już nie pamiętam, co tam, co tam z Open Grapha mam, ale jeżeli zacznę wpisywać nazwę produktu, który kiedyś zlajkowałem, albo z... Nie. Tak, tak, tak. Ciekawe, czy działa też na Deezerze i na piosenkach, których słuchałem. Johan Harry, no tak. Widzę, że Teraz akurat gorzej to działa, ale, dzia ale działało to na pewno. Ale działa to, wiecie co, źle. Działało mam... już lepiej w tym momencie. E, pamiętacie ten obrazek, e, to zdjęcie z biurka Zuckerberga, gdzie on miał tę tablicę Stay Focus and Keep Shipping Tam było też jego pulpit, ja chyba o tym mówiłem tych i z dużym serczem, z dużym serczem i to było pokazanie, że chyba. Tak, wszystko jest. fajnie, tylko Twitter też powiększył sercu tego nie zreperował, więc jakby. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, mhm. co ja chciałem wrócić, że teraz się rozgadamy. I oczywiście chcieliśmy, chciałem powiedzieć, że jedynym sercem w Social Networku, jaki działa i działa we wszystkie sposoby, jakie byś chciał, jest ten w Google Plasie. Dziękuję mhm. bardzo. No zobaczcie, to jest, to jest. Jak pisuję coś, to tu mam udostępnione linki i tu mi się pojawia. To akurat to jest jakiś oh God, testów, Ja mam tego w ogóle nie mam. To jest jakichś moich próbnych testów kiedyś, mhm. ale, ale to działa. Mhm. Ale jest kiedyś to. wydawało mi się, że to po prostu URL to było bardziej widoczne. Tak, no, to nie wiem. Ja tego nie mam, ja tego nie To mam. jest w ogóle jakaś strona, którą ja tam dla testów no, no. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj, były, dzisiaj są nowe badania za marketera. Eee, dokładnie badania z 15 maja. I tutaj były pytania do użytkowników Facebooka. Czy klikasz w reklamę? 83% użytkowników powiedziało nigdy lub no prawie nigdy. To za co ja płacę? 17% użytkowników powiedziało często, czasami. Więc no troszeczkę mi to przypomina te statystyki, ile ludzi klika w banery na portalach internetowych. I to się pewnie będzie zmniejszać coraz bardziej. Im dłużej te reklamy wyglądają, wyglądają tym mniej będzie... Tak, ale teraz chciałem zwrócić Waszą uwagę, że jeśli chodzi o marki zasięgowe, to to, że Twoja reklama się wyświetla i wyświetla i wyświetla, a nikt w nią nie klika i nie klika i nie klika, to jest najlepsze, co się może w ogóle wydarzyć. To prawda. To wspaniale. Coca-Cola po co kupuje banner na, na, na wielkim budynku. Nie po to, żebyś na jego kliknął i kupił i wypadnie butelka. Tylko po to, żeby się przypominać. Istnieje, istnieje, istnieje, istnieje, istnieje, tak? Więc dla brandów nic no tak, tylko, tylko w takim razie Facebook będzie musiał przejść do modelu CP, yy, CPM tak tak naprawdę, nie Którego nie może przejść dlatego, że wszyscy go po prostu do jaskini wyrzucą na Które tych niosłach. już tak naprawdę. Nie, no, ale jest i to jest. No, można no, kupować no, cały czas. W strategiach agencyjnych CPM bardzo rzadko jest podejmowane. To jest strategia, że kupujemy na, na, na osłonę. Moim zdaniem bardzo prosta jest rzecz. Facebook oprócz zreperowania serca musi zreperować również swój silnik, który będzie optymalizował na konwersję e, reklamy i tyle. To się da zrobić, są mechanizmy, które można kupić w całości. Ale on są teraz możli... jest tak zoptymalizowany, że jeżeli kupujesz reklamę i ona się nie klika, to Facebook po prostu ją wyłącza. No tak, ale nie ma, nie ma w ogóle połączenia na przykład dla sklepów internetowych dla wszystkich, którzy coś wydają w necie. Mówię o konwersji. Ale jak, jak, jak ja robię reklamę showroomu i ktoś po tej reklamie kupi coś za 1000 zł, to ja nie wiem, wiesz. Znaczy Facebook tak jakby nie wie, że ta reklama zadziałała. Ale zadziała ty mówiłeś, że to można ustalić ostatnio. No, bo było napisane, po czym wchodzę na Facebook. Było napisane w mądrym The Verge i nigdy się nie pojawiło u mnie w opcjach. Mhm. U was się pojawiło? Nie, nie A, pojawiło. To, się. To, to też dziwne, że oni jeszcze tego nie zrobili, bo to też dla nich byłaby super świetne informacje. Mogliby zbierać o konwersjach w serwisach, które już tak mają lajki włączone i tak dalej. I lekko nutą kończąc temat Facebooka, Mark, być może próbując odwrócić uwagę od nierosnących cen akcji Facebooka, postanowił hajtnąć się ze swoją kochaną. Ukochana, wbrew temu co widzieliście w The Social Network, to w ogóle nie ta historia, Znają jeszcze z czasu Harvardu, zanim Facebook w ogóle istniał, to jest jego ukochana od lat i to, że został miliarderem nie zmieniło ich udanego związku, podobno jest to absolutnie osoba nietykalna w Facebooku, jak ktoś zrobi niegrzeczny żart w stosunku do e, pani, Zuckerberg, pani Zuckerberg, to skończy marnie. E, więc bardzo się cieszymy, bardzo było miło podobno, podobno przyszła na, przyszli wszyscy znajomi na przyjęcie z okazji jej ukończenia studiów, nic nie wiedząc, ona wyszła w białej sukni, on wyszedł w garniturze, hajtnęli się, wszyscy się bardzo cieszyli, więc my też serdecznie gratulujemy i udanego dla niego IPO i e, e, na nowej drodze życia wszystkiego najlepszego. 500 tysięcy lajków ponad pod zdjęciem. Tak jest. Nieźle. Tak się trzeba hajtać z no, Ale to myślcie, że oni to organizowali dosłownie w ciągu jednego dnia? Czy teraz się nie, no, nie, co? nie. Przesady. Nie. Myślę, że było Markowi przyjemnie, że te dwa wydarzenia, że jego dziecko i jego żona to jest jedna, w jednym tygodniu to się wszystko wydarzy. Jego dziecko na giełdzie i jego żona u jego boku. E, natomiast nie, sądzę. nie nie, nie, nie, nie. Ja jestem tylko ciekawy, czy tam, bo na zdjęciu nie było widać, czy Mark był w garniturze i w swoich By? klapkach, ale czy był w swoich klapkach? Nie było widać. Nie było widać. No i co, przechodzimy do drugiego tematu. Znowu w temacie Facebooka oczywiście. Jest nowy startup na polskim rynku. Dzisiaj było o tym głośno na Antywebie. Startup nazywa się Face.pl. Mogliśmy o nim tutaj trochę już wcześniej, gdy Konrad Traczyk zapraszał do testów. Co to jest Face.pl? Face.pl to jest de facto wyciągnięcie danych z Facebooka tych danych, którymi są zdjęcia naszych znajomych nasze zdjęcia, wpisy filmiki z YouTube'a i zrobienie z tego takiej tablicy a la Pinterest wygląda to zresztą bardzo podobnie ich hasło to wyciskamy z Facebooka więcej jaka jest idea? idea jest taka, że Facebook nie pokazuje nam wszystkich informacji o czym wcześniej mówiliśmy pokazuje nam tylko część informacji pokazuje nam wpisy naszych najbliższych znajomych znajomych, z którymi mieliśmy najwięcej interakcji na no, face.pl chcę to wykorzystać i pokazać wszystko. Jeszcze ładniej niż to robi Facebook, bez reklam oczywiście. Okej, okay, a co robi z e, status updates, czyli z czysto tekstowymi elementami? Też je pokazuje. Pokazuje je, tak? Aha. E, trzeba dodać tyle, że za face.pl stoi nie tylko Konrad Traczyk z jego firmą Social Hackers, ale również e, Brański z odwa.pl. Aha. Jest to po prostu taki jeden z Może pierwszych... stąd ten zły URL. Jest to jeden z pierwszych maszapów, się, którym się podjęli. Ponieważ tych maszapów ma być więcej. Co jest fajnego w tym serwisie? Podoba mi się to, że można sortować wpisy po kategoriach. Można sortować wpisy po filmikach z YouTube'a. Po wpisach od facetów, od dziewczyn można również wybierać kategorie w postaci top dnia, top tygodnia albo najnowsze wpisy. Ja widzę, pod, bo jest rzecz, która kiedyś była na Facebooku, a już jej nie ma i za którą tęsknię, czyli filtrowanie treści tak. po jej typie. tak? Mm. To, że nie mogę zobaczyć samych linków, samych filmów, samych wpisów, samych zdjęć, jest dla mnie na przykład jest to, ogromnym utrudnieniem. co najmniej dziwne w swoim tak. bo byłaby to, znaczy była to bardzo użyteczna funkcja. Tak, więc tutaj widzę szansę dla takiego portalu, który może sortować nam czy filtrować treści według typu, bo może to robić i API są otwarte i można je robić. Natomiast generalnie moim pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy było i yy, co dalej. Chciałbym się wycofać z jej, które powiedziałem. Powiedziałem, że tutaj też są wpisy normalne, takie tekstowe. Są tylko, prawda? Tylko multimedialne, no właśnie. Ich. Użytkownicy mają swoje profile, tak samo jak na Facebooku. Czyli de facto można by Nie można dodawać tu wpisów za tego serwisu. To jest rzecz, którą zauważyłem. E, można lajkować i można komentować, ale oryginalnej treści nie można wrzucać. Generalnie to jest po prostu Google nasz, Google nasz wall facebookowy pokazany tak jak Pinterest. No. To, mm. to jest po prostu Facebook. I jeśli chodzi okay, o użyteczność przeglądania tego, jaś, no nie wiem, powiem, że moim zdaniem jest to lepiej to wygląda niż newsfeed, tak? W sensie takim, że skrolując, znaczy mamy kilka rzeczy na raz, widać po, po, po, koło siebie, no tu nie ma ograniczenia tego, że e, Facebook ma tam ten newsfeed, może być ta, tylko tak szeroki, żeby się zmieściło menu po lewej i żeby się zmieściły reklamy po prawej, także oni nie mają tego ograniczenia i sobie to ładnie układają na gridzie jak, jak Pinterest, ale no nie wiem, po pierwsze, ja generalnie nie czuję tego, że ben, mam wchodzić tutaj i komentować wpisy znajomych przez aplikację Facebook, która dopiero później wrzuci to na Facebooka, bo myślę, że nie, nie korzystałem z tego, ale myślę, że może być trochę problemów technicznych na przykład z tym związanych. No nie będzie to działało tak szybko jak Facebook, bo yy, no bo to musi jeszcze skomunikować się z Facebookiem i pobrać te dane. Yy, no a jeśli chodzi o pytanie co dalej, no właśnie. No. Co, zaczną się to tu... Jeżeli to jest biznes, jest to biznes O2 też, to zaczną się tu pojawiać reklamy, prędzej mm. czy później. Podejrzewam, że będą wymieszane po prostu w te wpisy reklamy. Na tym polega, że jest też, że oni mają otwartą bramę dla niewidzialnych reklam, tak? Więc jakby... Ale myślisz, tak. że ja myślę, że jeżeli to jest O2, to, to nie będą niewidzialne reklamy, tylko to będą niewidzialne <śmiech> to to reklamy, no Bardzo po prostu. Albo sponsored stories po prostu. No Ale... Nie sądzę, nie sądzę. O2 jest w twardym biznesie display, w twardym takim Ale ma brand karmę, która zresztą właśnie... Nie ma już brand karmę, bo, no, no, bo... Socializer jest Socializer przez FaceApp, FaceApple dzisiaj to było. trudno powiedzieć, ale... No, zresztą czy... na to, że na twojej głównej stronie, pier... jednym z pierwszych filmów był film z Łukaszem. Nie no, generalnie to... wygląda to fajnie. Nie wiem, czy, to, czy ludzie będą chętnie z tego korzystali. No to też jest pytanie, czy na przykład ludzie, którzy... No nie wiem, dotychczasowej użytkownicy naszej klasy, którzy na przykład nie czują za bardzo tego Facebooka, nie za bardzo wiedzą. No, to jest eee, bardzo dobry trop. Ja, jak tak, to, tam jak mi się to działa, może, może dla nich to będzie lepiej działało. No. To jest dobry trop akurat. Co, dwie rzeczy. Po pierwsze to nie jest nowa rzecz, bo były takie rzeczy jak friendship ale który nie w Polsce, tak? Prawie identycznym serwisem, okej. Okay. A druga rzecz, która, która mnie osobiście obawia, to, to, że to jakby ten serwis nie ma żadnego mechanizmu zaproszenia nowych znajomych do tego serwisu, prawda? To jest tak, że ktoś wejdzie sobie tylko z linka na ten serwis, a jakby nie widzę możliwości pozyskiwania nowego ruchu. Nie ma, jeżeli nie masz zaproszenia, to musisz zaprosić trzech znajomych, żeby a. założyć te konto teraz Na face.pl. No tak, nie może o to chodzić. Ale... Co oznacza, że cała branża zaprosi się nawzajem i będzie tyle. Ale co mi się bardzo nie podoba, to jest nazwa. Domena jest tak. spoko. Tak. Ale to nie jest, moim zdaniem, nazwa dla takiego serwisu. Po pierwsze, oni sobie blokują totalnie wyjście za granicę. Poza tym też ta nazwa trochę blokuje, no nie wiem, jeżeli w przyszłości chcieliby zaciągać na przykład newsy z innych serwisów społecznościowych, no to trochę średnio pod nazwą. Tak, i tu właśnie chcę przejść do, do tego, jaka jest różnica między tym, jak się podchodzi do tego samego tematu, nawet jeżeli byśmy zżynali interfejsy z Pinterest'a, jak się do tego tematu podchodzi na zachodzie, tak? Flipboard, czyli najważniejsza aktualnie mobilna aplikacja RSS-owa, jeśli chodzi o iOS-a i rosnący rynek na Androidzie, jest, że tak powiem, platform agnostic, tak? Nie jest im wszystko jedno, czy to jest Twitter, czy to jest RSS, czy to jest Facebook. Oni serwują ci multimedia ze wszystkich źródeł, jakie jesteś w stanie w nie wepchnąć, tak? Jest im wszystko jedno, skąd to robisz. Więc... Ta głęboka wiara, że jedno źródło po czasy będzie utrzymywać twój biznes jest moim zdaniem nierozsądne. O, może tak powiem, nierozsądne. Dlatego, że zaraz, słuchajcie, 100 serwisów ww, które robią to, tylko robią to ze wszystkimi, kupi sobie domenę z końcówką.pl i to jest pozamiatane. Szczególnie, że... Znaczy nie wiem, możliwe, że oni zapisują sobie ten content na serwisach powierając, serw znaczy na serwerach powierając serwery Facebooka, ale ten content tutaj to nie jest content Face'a, tak? Mm -hmm. To jest tylko content pobrany z API Facebooka i oni nic nie mają tak naprawdę. No zacznijmy od tego, że to właściwie nie jest serwis społecznościowy, tylko to jest agregator. To jest nakładka. nakładka. To jest gazetka. Nakładka na Facebooka? Okej, okay, no zobaczymy. Życzę im jak najlepiej. Ja, ja osobiście, osobiście nie wiem czy będę z tego korzystał, chociaż w sumie zobaczymy, no, trzeba będzie spróbować. Sam Facebook kiedyś zrobił taką nakładkę na Facebooka, pamiętacie jak przez kilka miesięcy funkcjonował serwis, który pokazywał Facebooka w uproszczonej wersji. To nie wyglądało jak Pinterest, to było dwa lata temu, no i Facebook się z tego wycofał. To miał być taki serwis społecznościowy Facebook dla starszych ludzi, mm -hmm. albo dla tych ludzi, którzy nie lubią aplikacji, nie lubią treści z aplikacji, są po prostu konta na znajomych, no i Facebook się z tego wycofał, więc... No dobra, ale powstawanie mhm. takich serwisów moim zdaniem podkreśla to, że Newsfeed jest do zmiany. No. Mhm. Że Newsfeed jest, on był, on nadal został tak, jakby. O ile ten layout Facebooka zmieniał się, timeline mhm. i to wszystko, strony marek, wszystko się zmienia, to Newsfeed nadal wygląda tak, jak wyglądał bardzo dawno temu. W sumie Newsfeed wygląda tak samo, jak jeszcze Facebook miał główne menu. i Ja, jako bardzo intensywny użytkownik Facebooka, mam tylko jedną prostą prośbę. Chciałbym, żeby na moim pierwszym ekranie przy mojej standardowej rozdzielczości było widać dziewięć rzeczy, które mogą mnie zainteresować, a nie trzy rzeczy, które to, mogą mnie zainteresować. Naprawdę nie, nie potrzebuję niczego skomplikowanego. Potrzebuję tylko zagęszczenia Kamil, informacji per strona. Ty tam masz dziewięć ciekawych informacji tylko że 7 to są reklamy. <laughs> Ja grot nie mam, bo mam bloka i nie mówię, widzę ich, ale tak, masz rację, tak, teoretycznie tak. Ale <śmiech> naprawdę, to, jest to tylko o to chodzi. Jeżeli Facebook chce sprzedawać się przez intensyfikację i chce rosnąć przez intensyfikację ilości podawanej mi informacji i reakcji na tą informację, włącznie ze Sponsored Stories, to im więcej mi poda na twarz po prostu w momencie, kiedy wchodzę na Facebooka, tym dla nich lepiej, i zapewniam dla mnie lepiej Najbardziej ekscytujące czas dla Facebooka dla użytkownika, dla jak było wtedy, kiedy te wpisy zmieniały się tak prędko jak dzisiejszy ticker, który też już e, wtedy naprawdę było ciężko się połapać co coś się nowego działo w tym serwisie teraz, jak wchodzę po... LIFEFEED! nieodżałowany no. LIFEFEED! Teraz wchodzisz po godzinie i masz to samo, no. Masz no, no ale no, to no, jest, no. podejrzewam też kwestię tego, że może ich serwery już nie tak dobrze, wiesz, no to jest wielka, skumaj ile ten serwer, ile serwer musi się napracować, żeby dobrać Dawidowi newsy, które mu się powinny spodobać. On bierze pod uwagę, kim ty gadałeś, z kim wysyłałeś wiadomości, co lajkowałeś wcześniej, no wiesz, to są, to są tysiące danych i może po prostu to jest kwestia tego, że już trochę nie wyrażają. I tu pojawia się głęboka różnica między filozofią Google'a i filozofią Facebook'a i ta Facebook'a podobniejsza jest do Microsoft'u, która mówi good Is good. i Google, który mówi, każda milisekunda, którą jestem w stanie oszczędzić na szybkości, jaką podam Ci informację, jest, in, jest dla nas zyskiem. Bo mhm. im szybciej dostaniesz informację, tym szybciej zaczniesz szukać następnej informacji i dostaniesz następne reklamy. Więc y, tu jest różnica w filozofii. Aczkolwiek, no też nie ma co się szukiwać, że Facebook jak na tak wielki serwis działa tak zaskakująco w... szybko zdjęcia i tak dalej, to się wszystko ładuje. Ale rzeczywiście z tym newsfeedem i tak jakby... Przetwarzaniem tych informacji jest czasami problem, ja mam czasami właśnie, no, Facebook może właśnie pomóc w sytuacji takiej, że ja mam znajomych, którzy wrzucają na Facebooka codziennie coś, ale ja tego w ogóle nie widzę, bo Facebooka po prostu algorytm tego nie uwzględnia, ale jeżeli Facebook to poprawi, to takie serwisy i zmienią wyglądnie z feedu, to niestety takie serwisy jak Facebook. i specjalnie będą miały rację bytu, no po prostu. Dobra, W kończymy odcinek dziesiąty, było nam bardzo miło z wami. Dzisiaj było bardzo facebookowo, wiemy, ale sami rozumiecie, ważne rzeczy się działy. Jest to odcinek jubiliarzowy, wkrótce będzie nas więcej w internecie, mamy nadzieję, pojawimy się w podcatcherach, Tak. Pojawimy się w iTunesie. Właśnie to rozgryzam, materia jest tajemnicza i niemal na wpół magiczna, ale uda się. <śmiech> Eee, bardzo Wam dziękuję. Dawid Pacha, agencja Agencji Mitu. Kamil Dziadkiewicz, agencja Społem i social.pl Michał Judas